Pójdźmy do dwa, naszego dwa, studia dwa, nagrań. Dwa, Może, a ma, to, czy to zna? Dobra, bo, to, bo to jest, coś, jest piosenka na dzisiaj, się, właśnie coś, w zasadzie. Jeszcze raz zrobię. Dobra, Coś ten. tym. Taki długi wstęp jest, nie, ale. To jest polskie? No ja to nie sądzę, żeby znalazł. Ale zobaczmy. Zobaczmy. No niech tak nie chcę. Nie? No to, ja to puść, puś... <śmiech> No to puśćmy coś na przykład, nie <śmiech> to, to jest stara piosenka. Im Impreza wraca! Tak, bo jeszcze. To jest czekolada, tomura, i wino. Cześć! No dobra! Sąsiad z tego, to jest? Tak, jest jakiś trochę Serdecznie witamy. Podcast dzisiaj doklęcowy. Będziemy rozmawiać dzisiaj. O naszej najlepszej dzielnicy z najlepszymi sąsiadami i będziemy rozmawiać o tym, jak się żyje właśnie tutaj po prostu wśród polskiej emigracji. Mamy po mojej lewej Beatę, potem jest Filip, którego gdzieś już, już pewnie w podcaście słyszeliśmy, jest Emilia, jest Julia, jeszcze jest pełno innych dziewczyn. Więc może rzeczywiście może się znaleźć. Posłuchajmy teraz o dialogu Więc o PKB. Teraz o przyrodzie. Tak, porozmawiajmy o przyrodzie. Posłuchajmy teraz co Filip powie o pięknej irlandzkiej przyrodzie. Ogórki w ogóle tutaj na tej imprezie. Bardzo dobre. Ogórki, kurczaki, ciasta, chleb ze smalcem, yy, sernik, yy, ciasto marchewkowe. Generalnie bardzo to, to dobre. To Julia ciasto marchewkowe. niczego nie jadłem, ale słyszałem, ludzie mówili, że bardzo dobre. z zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla orłów. Beata M. Słyszeliśmy, że ona w wyborach kiedyś coś robiła przekręty. Czy to prawda? Nie, nie startowałam w wyborach. To są tylko pogłoski. Nie, ja nie mówię, że pani startowała, ale pani tam podmieniała te listy. Słyszałem, o, że tak. potem. potem. a to już stara historia. No, bo kiedyś był taki podcast dawno dawno temu z wyborów. No i tam... To chyba nie ta Beata, poza ta, ta, tym. Ta, ta, ta. Nie, bo to były wybory na tego przewodniczącego Kolonii. Na Miss, na Miss, Polonia, a, tak. Na Miss Polonia. tak, Tak. Be... Polkę. Tak, Beata przed chwilą tak w tajemnicy że ym, no, powiem wam. Ale ja nic z... nie ujawniam. Dobrze, ale, ja, ale no, dobrze, ale po, po, powiemy słuchaczom, że Beata od niedawna mieszka z tym Filipem, co tam tak dużo gada. I Filip, i Filip, i Filip I dobrze gotuje. Filip, Filip dobrze gotuje i Beata przytyła 6 kilo. O, przytyła 6 kilo. jak mogłeś. Nie Fili ja ci zaufałam. Filip powiedział, że najbardziej idzie w uda, ale Beata dzisiaj ma bardzo długą taką spódnicę. Specjalnie pewnie dlatego. I no i... No nie widać niestety w biuście, ale widać w udach. i ten. Ale podobno to wszystko przez to, że... I, ty, tak. i tym sposobem byliśmy tylko razy. Filip niestety więcej niż już nie tak, tak. A takie dobre jedzenie było. Tak. I tak, Beata, pewnie, tak, były wybory prezydenckie i wtedy to się zaczęło, kiedy Beata, przechodząc na wybory, wrzuciła kartę z przekreślonym źle, Kandydatem to był chyba Grzegorz Napieralski, bo potem sprawdzaliśmy. Beata zrobiła taki fajny znaczek na tej karcie, że to wiadomo było, że od niej. I wtedy ona wrzucała do urny. Tak, ona zainicjowała, i wtedy była. Filip był w tej samej komisji co ja, i wtedy Beata wrzuciła do tej naszej urny i poznaliśmy. I wtedy, jak Beata wrzucała. Ja nie mam na Napieralskiego, tylko na Filipa. A Stefański, tak. No. O, proszę. też jest Teraz już ma na pewno się tak. To wszystko, pogłoski, to tak. wszystko nieprawda. Pogłoski. Z Zielonej Irlandii, z Wyspy za Morzami, henna z krajach wspólnoty europejskiej, nadaje nie tylko dla orłów. <głos> Julia znana także, mar marchewkowa brunetka. Chciałem się spytać o receptę na to ciasto. Trzeba iść, trzeba iść do doktora. Recepty, tak? Tak, Recepty. Mm, tak. i jeszcze tej... trzeba o chorobach no, tropikalnych. Tak. tak. I tam spotykasz dwóch bliźniaków, tak. bo oni hodują ananasy. Mhm. Słuchaj, te ananasy to jest kluczowa sprawa, bez ananasa. Ciaszcie marchewkowym? Ciaszcie? Oczywiście. Nie, a... no? nie, nie, nie słyszałeś o tym? Ja słyszałem, że już tylko jeden został. Ale to, to jest pogłoska, bo ten drugi to wyemigrował i zakłada tajne plantacje, żeby ananasy. potem. Tak, słyszałam. Wiesz jak jest. Nie no, bo jeżeli masz bardziej. Nie, nie, nie, absolutnie. Nie ja wiesz. Znajdujemy się cały czas na imprezie w Doklancach i właśnie Julia mówi nam cieście marchewkowym, które składa się z ananasów i z dwóch bliźniaków. Naprawdę? No, nie. no tak mówisz. No. Co hmm? z tym doktorem? Z receptą, jak z, czy, z no, co do z tym doktorem? No, recepta to u doktora. I w aptece. Rektora. I w aptece ewentualnie, tak. Yes, yes. No, ale co z receptą? Nie wiem. Ja nie, ja nie dostałam żadnej recepty. Julia przyszła, przyszła z takim wielkim kawałkiem chleba, przekroiła go na trzy razy, posmarowała takim wielkim śmietaną w środku i ten, i powiedziała I posypała, cukrem. I po, posypała cukrem, powiedziała, że to jest ciasto marchawkowe. Ludzie na początku mieli opory, żeby podejść do niego, do tego ciasta z należytą pieczołowitością, ale okazało się, Nie, że dobre. I inst, czyli okazuje się, że instynkt przetrwania jednak tak. działa. Tak, to, ludź, dobrze. Ludź, to dobrze. Ludzie próbują, tak. To tak. znaczy, że jednak przetrwamy. Tak. Tu radio, przepraszam, tu podcast Nie tylko tam z Zielonej Irlandii. Jak dobrze mieć sąsiada Jak dobrze mieć sąsiada On wiosną się uśmiechnie Jesienią zagada A zimą dopomoże Przy węglu i przy koksie I sama nie wiesz kiedy Ułoży wam rok się Gdy w zmartwień Kłopotów masz do drzwi sąsiada zapukaj puk puk, Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum Bum, bum Pożyczy ci zapałki, ku masła, kilo soli Wysłucha twoich zwierząt, choć głowa podejdziemy teraz, dziękuję, Emilia nie jest sąsiadką, Emilia jest tutaj, nie Emilia, Emilia, Julia jest tutaj, powiem po, powiem po prostu, tak, ze znajomości, bo ona nie mieszka w Doklancach, często tu bywa. Ślizgnęła, tak, się. Tak, ślizgnęła się. I ślizgnęła Podejdziemy teraz do Emilii, spytamy się tylko na chwilę, bo dzisiaj krótki podcast. Emilia, chciałem się spytać, dlaczego mieszkasz w Doklancach i dlaczego tutaj jest tak fajnie? Ponieważ um, jestem z się, mieszkam tu już w czterech i pół lat. To, trochę to tyle co my. Nie, ja mieszkam dłużej niż wy. No trochę, no, bo my mieszkamy 4 i trochę, a ty mieszkasz 4,5. Ja mieszkam 4,5. A no, wcześniej tak. gdzie mieszkałaś? W Ranla. W Ranla. To gdzie to jest? Dublin ile? Dublin 6. Dublin 6, bo tu kody są z jednej strony rzeki, są parzyste, z drugiej strony są nieparzyste. Mhm. Dublin 6 to z drugiej strony, tam, Ranel. No, no, a jeszcze wcześniej mieszkałam w tam. Dublin 4 to jest. To mhm, jest zaraz mhm. przy tym. I co się skłoniło do przeprowadzki do tej wspaniałej dzielnicy? skłoniło mnie to, że skończyła mi się umowa w ramach. dwa, znalazła Aha. się pani, która chciała wynająć to mieszkanie. I teraz razem z mężem oraz z grubym kotem mieszkacie w trójkę. Kot jest długi, ale jest szczupły. No jak ostatnio go pilnowałem, to miał nadwyżki. miał nadwyżki. Jest w świetnej formie, tak? ćwiczy intensywnie, Aha. trenuje Aha. każdego wieczoru, Aha. biega, skacze, tak? kweto się poręczy, robi przysiady hmm. oraz e, przeskoki. Emilia bardzo najlepsza na świecie sąsiadka, wynajmuje od nas garaż, regularnie płaci czynsz za ten garaż, no i po prostu jest najlepsza na świecie. Wracamy za chwilę w podcaście z doklanców. Impreza do klęcowa. Bartek yy, Bartek Burba to jest najlepszy tenisista na świecie i tutaj jego dziewczyna, pani Zembolok pakuje się właśnie, dostała cały zestaw zębolowy. Chciałem się spytać, jak się pani podoba nasza dzielnica, się, kiedy pani się wprowadzi do naszej dzielnicy? Yy, jak Bartek przyjedzie. ale są szanse, że przyjedzie? Yy, on twierdzi, że tak. Aha, no to tak to bywa, no tak. Trzeba, trzeba poprosić, bo on jest ciężki w układach. Tak to bywa, Pierwsi ludzie już wychodzą z imprezy, aczkolwiek impreza jeszcze się kręci. Nie, no, ja kręc czy, czy ten kask to jest twój? Nie? To jest Ali. Ale przyjechał na rowerze ja idę z poprzednich. Spokniczo... Hmm. Aha. To co będziesz robić? No, Takie. Ekstrakcje na cito. Aha. Co to jest ekstrakcja, ekstrakcja na cito? E, usunięcie bardzo szybkie. Zęba? <laughs> Zęba. Aha. A cito co to, to jest? skrót od czegoś? Nie wiem, tak się mówi, nie? Aha. Cito, nie wiem. Czy... Ale w Polsce, czy tu? Trymiga. Trymiga, aha. No e, tak. W Polsce. Magda przyjechała tutaj bardzo niedawno. Pierwszy raz w podcaście. Trochę się kryguje, ale ja też. Dawno nie nagrywałem, tak to bywa. Chciałem się spytać, co się życzy dentystom? Na przykład jak żeglarzom stopy wody pod kilem, pilotom tyle lądowań, ile startów, a z Połamania wiertła. Połamania wiertła. A, to tak samo jak tym, górnikom pewnie. Tak, to dziękujemy bardzo i wrócimy no, za chwilę. Jest? Bardzo ładny uśmiech. A może no powiesz, słuchacie podcastu nie tylko dla orów? Słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tak, Michał, za dużo tutaj dziewczyn dzisiaj, co? Tylko trzech facetów. Dlaczego? No to się mnie pytasz? No nie wiem właśnie. No to ty zapraszałeś gości. No ale właśnie, no. dwóch facetów nie przyszło i trzy dziewczyny nie przyszły. No to, no to i tak, tak, proporcja nie taka. No tak, właśnie. No, Chciałem się coś... spytać, jak się z Gochą mieszka. Wiesz co mówić? No szybko, raz, dwa, bo nie będzie nagrody, raz, dwa. Ja Mówimy. no się, bo tak Mów, trochę wstydzę wiedzimy, przy nie? ludziach. Bo trenowałam. Go. Słuchaj, mieszka się dobrze. Wszystko jest podane na czas. Michał robi tak jak trzeba. Okej. Okay? I prosimy przejść no. do tego pytania, no. Dobrze, dobrze, dobrze. To ja przepraszam. Ale, dobrze. Ale ona ona zaraz, się, zaraz będzie się odwiedziała, bo jak dowie się, że to idzie na cały świat, to to, to, to będzie trzyma ja idę pożegnać Magdę i ten. No dobrze. O co chodzi mów. No Filip, co, ja co potrzebujesz? Czy... Ale ma sprawę. Nie nagrywaj tego. Nie nagrywaj. Nie, nie nagrywaj. Nie, nie. Nagrywa się. Nie, nie. No. nie chciałam cię zapytać jak ty brałeś ze siłek nie? No. Bo ja wiesz o czym myślę, że jak ja będę wyjeżdżała, to ja chcę, bo tak moja Magda mi powiedziała. Moja A Magda... ty gdzie wyjeżdżasz? Nie nagrywaj tego. Nie nagrywaj. Nie, nagrywa, nie. nie, nie, nagrywa, nie, nie. No. Słuchaj, jak moja Magda wyjeżdżała, i mhm. że ona tam tylko filmie nie nagrywaj tego. No. Po totem, nie? Już czekaj, już kończę. Przepraszam. oni już idą. Nie nagrywaj tego. Nie nagrywaj Nie, tego. nie. Do tego. Do ja. no. idzie, ta co przyteła przy, 6 kilo, idzie Filip, co dobrze gotuje. E, cz, czekaj, ja ci szklankę oddam, bo ja co zasypałem. Z tym raz, jak przyjdziecie do nas, bo wtedy nam przyniesiecie z solą. Dobrze, o, dobra. A kiedy będzie impreza taka ten? Jakoś nie wiem, w ciągu kilku tygodni. Kilku lat, dobrze. Nie, tygodni. Dobrze. To Do wszystko Pa, dziękuję. Ja. To był Filip i Beata. I nadwaga. Nie nagrywaj, nie nagrywaj. Nie nagrywaj. Ja. Nie, nie. Jak dobrze niż sąsiad? Cześć. Chciałem się spytać, dlaczego masz takiej rasy kota? I co to za rasa? To jest rasa brytyjski krótkowłosy, dlatego że, nie wiem, tak wyszło. To mówi Mamba, która w się nie tylko dla bardzo dużo już czasu straciła. I, a skąd masz w ogóle namiar na takiego kota? Jakby e, ktoś chciał sobie kupić kota, to idzie do Agnieszki? Od cioci Frozy. A ciocia Frozy ma ksywkę ode mnie. Tak, ciocia Frozy y, ma... Znaczy, ona mi dała namiary na kotka i mm. nawet w ogóle mnie zawiozła do hodowli, żeby aha. sobie tego kotka I mąż odebrać. Raczej. Tak, ale cio ciocia Frozy trzymała mnie za rękę, bo byłam bardzo zastresowana faktem. Aha, ciocia Frozy ma dwa koty. Tak. Tak, tak. Gosia ma jednego kota w domu. <coughs> Bruneta. Wabi się Michaś. Tak. Straszny, straszny wyrósł, tak, tak, no. tak. I mruczy. Ja pójdę do dzieci Frozy spytać się, ona pewnie głosu nie da, zobaczymy co z tym kotami. Zielony Irlandia, z wyspy za morzami, chętna z krajach wspólnoty europejskiej nadaje. Nie tylko, ale orłów. Cześć, ciocia Frozy. Halo. Z Frozy będę rozmawiał. Nie mam mowy. Ciocia głosu, głosu nie da, bo nikt nie da. Ja chciałem się spytać, no. ja chciałem się spytać jak te koty można załatwić, bo wszyscy chcą koty, pytają się, skąd te koty. Naprawdę? No, Filip mi się pytał, no, gdzie nie. te koty można. Czy to jest jakiś adres internetowy, czy coś, czy ta stadina kotów? Bo ja bardzo lubię koty. Mogę ci narysować jednego. O, dobra. Możesz go schować sobie i wtedy nie będzie. Na blogu mogłabyś napisać, narysować kota i wrzucić, że to dla mnie. Mhm. O, no. Będziesz mógł na niego patrzeć, kiedy ty chcesz. A czemu bez męża przyszłaś? Może poszedł na imprezę. A. Poza tym ta polska impreza do A, była, tak? Nie że są siedziby tak? nie tam. No, no nie no. wiedziała. No, no, no. Cholera. Horera. To, to, to trzeba czego rozruszać? Nie Próbuję. Proszę. Dziękuję. To jak robić drinki, prawda? Aha. Właśnie Mixology. Aha. I tak, no, na przykład, ma pan. W, w, w, na imprezę, tak jak dzisiaj. Na przykład, no nie, że no. szafkę, patrzymy, Filip uh -huh. ma kampali, ma żubruweczkę, ma uh -huh. drinki, co z tego możemy zrobić, prawda? I robimy to w ten sposób, że. E, robimy to ingrediency, no nie? czy mm. przez, przez ten, przez składniki. I wiemy, mm. że na przykład mamy w domu e, mm, adwokata. Mm -hmm. No pytanie, co z tym zrobić z adwokatem? I dwie prawniczki. Tak, i dwie prawniczki. Adwokat, prawda? No, tu wrzukujemy, szukaj tam. A żubróweczka tego. jest? A propos się, rzeczona wcześniej? No i coś tutaj. Przez nie? Przez A, jest dobra, okej. Okay. Aha, aha. <śleski> Bardzo to było śmieszne, co dziewczyny powiedziały. Proszę bardzo, adwokat tutaj... Mm. No nie, proszę, mamy, Aha, o, proszę, mamy no. drinki, prawda? Aha, no, mamy nie wiemy do... na przykład, że ten, że jeśli mamy w domu Irish Cream, Sambukę i adwokata, to, o, bo to mamy to mamy prawda? Tak, no. Brian Tissera, no nie? A jeśli Aha. mamy z kolei tequila i grenadynę i lemoniadę, to proszę bardzo, broken nose możemy zrobić. Aha, broken nose. No, tak. I okazuje się, że mamy mnóstwo propozycji. Wystarczy mieć tylko iPhone'a. Dokładnie tak. Tak, i trochę aplikacji. Ja wbrew pozorom jestem aplowcem, ale mam, tak, i dwie prawniczki i adwokata. Ja mam Androida. A jakieś aplikacje dla dziewczyn? Może na randki aplikacje na przykład. Zobaczymy, raczej sobie idzie z dziewczyną, prawda? Z tą gosią. Nie prawda? Mówi, o, proszę bardzo, no nie, gwiazdy są. Gwiazdy, gwiazdy nie znamy. Dobrze, tak wypniemy. Tak, no, wypniemy. Tak. Było, by było, by było, by było. Tak, wow. tak. Tak, tak. Oczywiście. Robisz pierwszy krok. może przyjść, a ja napisałem, że już nie. Yes. Oh. Co? Ja napisałem jej, że ten, że już się rozchodzą. Nie da ci tego ojciec, nie da ci tego matka, co może dać ci dzisiaj twa bliska, Nie da ci tego żona, nie da kufelek piwka, co może dać ci dzisiaj, sąsiadka z naprzeciwka. Raz. Pierwsze słowo do Katarzyny, która ma nowego kota. Chciałem się spytać, jak kot ma na imię. Miał. <problem> to nie ma. Tyle, dziękujemy. Kończymy już tak.